piłem chyba jedynie dwa razy z tego co kojarzę czyli brown porter w sumie nawet nie jestem do końca przekonany czy, czy ja piłem brown portery czy na przykład jakieś angielskie portery ale no niekoniecznie aż tak bardzo się zawężające tak więc no jest to dla mnie piwo na pewno niecodzienne i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że mam możliwość skosztowania brown portera z browaru Artezan końcu w Szczecinie pojawiły się piwa z Artezana, jednocześnie pojawił się i Brown Porter yy, i Pacific Pale Ale. To drugie piwo będzie w którymś kolejnym odcinku. Nie wiem, czy już w tym następnym, czy jakimś jeszcze trochę bardziej oddalonym, ale na pewno się pojawi, bo no, takie tak ciekawego piwa no, nie sposób pominąć. Jednak dzisiaj skupmy się na Brown Porterze, który również dobre oceny w internecie zbierał. Wiele osób chwaliło to piwo, dlatego podejrzewam, że również mogę dołączyć do grona tych zadowolonych z degustacji. Jedyne, co mi się w tym piwie nie podoba, no to jest etykieta, która jest naprawdę e, mizerna. Ja rozumiem, to jest etykieta zastępcza, to jest po prostu wydrukowana karteczka, no ale to, to nie wygląda. No niestety. Piwo jest ważne do 4 kwietnia, czyli jeszcze mam niecały miesiąc na spróbowanie. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy poszedłem do szczecińskiego sklepu Elysium pod opiwą. Spodziewałem się, że zapłacę za nie jakieś 9-10 zł za butelkę, akumuję mu wielkiemu zaskoczeniu. Okazało się, że piwo kosztuje 6,50. Naprawdę wydaje mi się to fajną ceną. Zresztą Pacific też kosztował 6,50, no jak najbardziej ceny akceptowalne, zwłaszcza, że to jest piwo z browaru rzemieślniczego. No nie odbiega tutaj cena od wyrobów Pinty czy Ale Browaru, no więc jak dla mnie jest to oczywiście poziom akceptowalny. W ogóle w Elisium, no muszę powiedzieć, że obecność browaru Artezan bardzo mnie zaskoczyła. Ale również zaskakuje mnie to, jak bogatą ostatnio mają ofertę piw amerykańskich. i Między innymi razem z Artyzanem kupiłem Torpedo IPA z browaru Sierra Nevada. No i muszę powiedzieć, że na to piwo również szykuję degustację. Również jestem nią bardzo podekscytowany. No i mam nadzieję, że, że to będzie coś bardzo przyjemnego. Widziałem to piwo na Redbirze i na. Bureau Advocate zbiera wysokie oceny powyżej czwórki, no ale może zostawmy to na inną dyskusję, a dzisiaj wracamy do Brown Portera, no, który poza tą etykietą nieszczęsną niczym się nie wyróżnia, bo jest to zwykła butelka NRW półlitrowa z brązowego szkła, złoty kapsal bez żadnych nadruków, no i tyle. Skład piwa jest podany bardzo skromny, bo jest to słód, chmiel, drożdże, woda. Ekstrakt 13%, alkohol na poziomie 5%. No więc piwo niespecjalnie odfermentowane. No zresztą nie ma się co dziwić, to jest browar rzemieślniczy. No i mi nie zależy raczej na podbijaniu procentów, ra raczej na podbijaniu smaku. A to ponoć udaje im się świetnie. Tak więc nie ma co tutaj dłużej zwlekać. Otwieram piwo i mam nadzieję, że będę bardzo zadowolony.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 Piwo przy nalewaniu wytwarza taką niewysoką pianę. A ot może ze 2 cm. Ale ta piana niespecjalnie szybko opada. Powiedzmy po minucie zrobił się centymetr. No i sprawia wrażenie, jakby to tak już miało do końca zostać. Piana w kolorze beżowo-brązowym składająca się z drobnych bąbelków. Do tego piwo, które jest takie brązowe w miejscach przy pianie można zobaczyć, że ono jest takie brązowawe, w głębi kufla no, jest po prostu czarne, ponieważ e, objętość mojego kufla jest no, dosyć spora on jest e, szeroki na całej wysokości, jest tak samo szeroki więc, więc tak naprawdę kolor piwa zostaje w tym kuflu pociemniony, ale jeżeli dobrze pod słońce się przyjrzycie, no to będziecie mogli zauważyć, że piwo ma faktycznie taki brązowawy kolor bardzo ładny. Zapach jest tym, co ja w porterach uwielbiam. Czyli bardzo delikatna paloność, mocno wyczuwalny zapach orzechów. Piwo pachnie podobnie jak London Porter z browaru Fullers, który no, dla mnie jest piwem bliskim ideałowi portera. Naprawdę uważam, że jest to piwo przepyszne. No i skojarzenia zapachowe porteru z browaru Artezan z tym London Porterem no uważam, że to jest tylko i wyłącznie plus dla polskiego piwa w smaku poezja piwo jest tak lekkie tak wyraźnie orzechowe, lekko palone, naprawdę bardzo przyjemne, nie czuć się specjalnie czekoladowych posmaków no ale wydaje mi się one tutaj jakieś zbędne, bo to co otrzymujemy w tym piwie jest zupełnie wystarczające. Bardzo aksamitne, nisko wysycone piwo. Szalenie przypomina mm, Guinnessa Draught, ale wydaje mi się, że jest od niego dużo lepsze. Naprawdę klasowe piwo. Kto może to niech leci do sklepu, niech kupuje Brown Porter z Browaru artezan bo spędzicie przy tym piwie naprawdę przyjemne chwile. Jeżeli będziecie mogli, to bierzcie po kilka butelek. To piwo jeszcze przez miesiąc jest ważne, także spokojnie zdążycie je wypić przed końcem terminu. A podejrzewam, że i po terminie również jakoś niespecjalnie to piwo się pogorszy. Kto wie, może nawet się polepszy, tak więc warto zainwestować w kilka butelek więcej. Piwo odznacza się bardzo wysoką pijalnością. Biorąc jeden łyk od razu mamy ochotę na następny i to jest naprawdę duża zaleta tego piwa. Nie męczy, nie narzuca się. Pomimo tego, że każdy smak w tym piwie jest bardzo wyraźny, to żaden nie tłumi innych i otrzymujemy mieszankę naprawdę bardzo, bardzo smaczną. Po ogrzaniu się piwo staje się lekko kwaskowe. No i w zapachu zaczynają być wyczuwalne takie górnofermentacyjne owoce. Oczywiście to jest jakiś taki minimalny zapach, bo mimo wszystko tutaj główną rolę grają orzechy oraz lekka paloność. No i te owoce taki lekko kwaskowy aromat wprowadzają. Całość całkiem fajnie ze sobą współgra. Jednak muszę powiedzieć, że mi bardziej do gustu przypada ta taka zimniejsza wersja bez owoców no i dla mnie ideałem tego piwa jest to, żeby pić je w kilka, kilkanaście minut po wyciągnięciu z lodówki no i w miarę szybko no i wydaje mi się, że to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję piwo bardzo dobre, piwo z którego jestem w pełni zadowolony któremu mogę z pełną świadomością i z ogromną radością dać 8 punktów zdecydowanie warto spróbować kto może niech to robi kto nie może no cóż pozostaje mu jedynie żałować ja się cieszę że w końcu w Szczecinie się takie piwo pojawiło no i kto wie może wrócę się po następne butelki a dzisiaj to to już wszystko do usłyszenia następnym razem być może przy Pacific Pale Ale z tego samego browaru a być może przy innym górnofermentacyjnym porterze również wagi lekkiej, ale z browaru norweskiego. Zostawiam Was z taką lekką niepewnością na temat przyszłego odcinka No i żegnamy się, do usłyszenia następnym razem, mówił Mateusz Beniuszewicz. No i na razie. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com po piwie brzuch rośnie.